To są informacje Polskiego Radia 24. Dziś wielka noc najważniejsze święto wszystkich chrześcijan w południe, papieskie orędzie. Kontrole na granicach z Litwą i Niemcami przedłużone o pół roku w życie weszło rozporządzenie MSWiA. Policja apeluje o ostrożność. Podczas świątecznych podróży na drogach trwają wzmożone kontrole. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Dziś Wielkanoc, czyli uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, to najważniejsze i najstarsze święto wszystkich chrześcijan, obchodzone od czasów apostolskich. Z przesłaniem wielkanocnym zwrócił się do słuchaczy Polskiego Radia metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Bardzo życzę wszystkim naszym słuchaczom, żeby w taki sposób przeżyli święta Zmartwychwstania Pańskiego. Nie jako wejście do muzeum i odgrzebywanie starych artefaktów, tylko jako przeżycie tych zbawczych wydarzeń dzisiaj, które mają znaczenie dla nas dzisiaj. I bardzo życzę, żebyśmy dzięki tym świętom pamiętali, co powiedział Pan Jezus, Zmartwychwstały jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego kończy Triduum Paschalne. Uroczysta procesja rezulekcyjna oraz msza święta celebrują Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią liturgia jest bogata w radosne śpiewy i białe szaty. A w niedzielę wielkanocną papież Leon XIV odprawi mszę na ołtarzu na placu Świętego Piotra, a w południe wygłosi orędzie wielkanocne i udzieli tradycyjnego błogosławieństwa urbi et orbi dla Rzymu i całego świata. To pierwsze święta wielkanocne w kościele katolickim pod przewodnictwem Leona XIV. O szczegółach z Rzymu Paweł Pawlica.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 Izraelska armia zniszczyła wszystkie kamery przed wejściem do głównej siedziby misji ONZ w południowym Libanie. UNIFIL jest zaniepokojony, bo w ostatnim tygodniu nasiliły się ataki na żołnierzy misji pokojowej, a część z nich okazała się śmiertelna. O szczegółach Milena i trzechab.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 Od dziś obowiązuje nowe rozporządzenie MSWiA, zgodnie z którym kontrole na granicach z Niemcami i Litwą będą obowiązywać przez kolejne pół roku do 1 października. Kontrole na granicach wprowadzono 7 lipca ubiegłego roku i kilkakrotnie je przedłużano. Resort spraw wewnętrznych tłumaczy to poważnym zagrożeniem nielegalną migracją na obu odcinkach naszej granicy. Święta to okres podróży i wzmożonego ruchu na drogach. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, a także zapowiadają zwiększone kontrole. W wielkanocny weekend na drogach możemy spotkać więcej funkcjonariuszy, którzy będą prowadzić działania w zakresie kontroli ruchu, mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.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 Dodajmy przy tej okazji, że kultura jazdy to również jeden z filarów bezpieczeństwa. Dziś obchodzimy Dzień Grzeczności za kierownicą. To były informacje Polskiego Radia 24. Świąteczna niedziela będzie ciepła, a na południu i południowym wschodzie słoneczna, więcej chmur na północy i zachodzie i tam przelotnie popada. Po południu deszcz i burze pojawią się też w centrum kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie do 18-19 w centrum i 20-21 stopni na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr umiarkowany okresami dość silny i porywisty. Jutro w lany poniedziałek w całym kraju prognozowane jest ochłodzenie a na znacznym obszarze deszcz. Klimat. Jakość powietrza w kraju jest przeważnie bardzo dobra lub dobra, a z odnawialnych źródeł energii pochodzi 34% energii. W sieci krajowej można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Jest też ostrzeżenie pierwszego stopnia przed roztopami. Obowiązuje do jutra w powiecie tatrzańskim. I taka scena, pejzaż prawie jak obraz. I takie słowa od Jana Lechonia, taka jakże nasza Polska, Wielkanoc. Droga, wieżba sadzona wśród zielonej łąki, na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze. Pośród wież po kamieniach wąska struga ciecza, a pod niebem wysoko śpiewają skowronki. Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy, droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką, idzie sobie Jezus, w półnagi i bosy, z wielkanocną, w przebitej dłoni chorągiewką. Naprzeciw idzie chłopka, ma kosy złociste, łowicka jej spódniczka i piękna zapaska. Poznała Zbawiciela z świętego obrazka, upadła na kolana i krzyknęła Chryste! bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą, a Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem i rzeknie – Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą. Dwa dni leżałem w grobie i dziś zmartwychwstałem. Dzień dobry Państwu, niech będzie piękny. Witamy i dziękujemy, że Państwo z nami są tuż przed wielkanocnym śniadaniem. A my to Anna Pałdyna, Agnieszka Wieczorek Dawid Twardziak i Wiesław Molak. Teraz to, co zapisano w kartce z kalendarza. Niedziela 5 kwietnia. Wielkanoc, niedziela zmartwychwstania Pańskiego. To 95 dzień roku. Słońce w znaku Barana wzeszło no niedawno, bo o 6.00, a zajdzie o 19.16. Ważne, że ten dzień będzie już trwał aż 13 godzin i 13 minut. Dziś imieniny obchodzą Irena, Julianna, Katarzyna i Wincenty. Wszystkiego dobrego także dla tych z Państwa, którzy mają dziś swoje urodziny i niech się spełniają Państwa marzenia. A teraz to, co historia o piątym dniu kwietnia wie z naszego archiwum. Niezwykłe dźwięki i fakty, wiedza, może nawet marzenia. Halo, halo? polskie radio Warszawa. Ich bin ein Jeśli nam pomożecie, to. My, naród. We, the people. Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie Kalendarium historyczne. 5 kwietnia 195 lat temu w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się premiera Warszawianki, oficjalnej pieśni Powstania Listopadowego. Warszawianka była najpopularniejszą pieśnią śpiewaną w roku 1831 podczas Powstania Listopadowego. Nie był to jedyny utwór, który przygotowali z tej okazji Francuzi ponieważ powstanie było tam popularne. Ale warszawianka przetrwała i następne powstania jest znana i śpiewana do dzisiaj. Przypomniał redaktor Andrzej Sowa. W okresie międzywojennym melodia została sygnałem wywoławczym programu drugiego Polskiego Radia. 85 lat temu zmarł generał Franciszek Kleberg, dowódca samodzielnej grupy operacyjnej Polesie. Po czterodniowych walkach z Wehrmachtem pod Kockiem został zmuszony do kapitulacji i złożył broń jako ostatni polski generał kampanii wrześniowej. W nocy 7 października składamy broń. Mamy jednak poczucie, że nasz dowódca, generał Kleberg i my spełniliśmy w najcięższych warunkach i walcząc z dwoma napastnikami rzetelnie nasz obowiązek żołnierza polskiego. Wspominał swojego dowódcę Bronisław Przyłuski. Kleberg pozostał jedynym twórcą samodzielnej grupy operacyjnej bez porażki. Mimo kapitulacji pod Kockiem również tam przeciwnik został pobity. 5 kwietnia w roku 1969 polski żeglarz Leonid Teliga na drewnianym jachcie Opty okrążył samotnie ziemię. Kiedyś w młodości marzyłem właśnie tylko o tym. To były marzenia niewypowiedziane. Człowiek nawet krępował się mówić o tak wielkich rzeczach, o tak wielkich celach. Tego dnia w pobliżu Wysp Kanaryjskich przeciął kurs, którym w lutym 1967 roku zdążał z Las Palmas w kierunku Barbados. W roku 1989 w Warszawie zakończyły się trwające od 6 lutego obrady Okrągłego Stołu. Czesław Kiszczak powiedział m.in. Byłoby źle, gdyby pojawiły się spekulacje, kto i ile wygrał, kto i ile stracił. Jest tylko jeden zwycięzca. Naród.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 32 lata temu w wyniku samobójstwa zmarł lider grunge'owego zespołu Nirvana – Kurt Cobain. W momencie śmierci miał zaledwie 27 lat. W pożegnalnym liście stwierdził, że lepiej za sobą skończyć niż stopniowo odchodzić w cień. Dziś 10. rocznica śmierci ekonomistki i polityk profesor Zyty Gilowskiej. Była wicepremierem i ministrem finansów, natomiast pośmiertnie została wyróżniona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Pan premier Kołotko niestety nie przedstawił projektów ustaw, tylko wygłosił homilię. Natomiast mam wątpliwości w jakim obrządku. Obawiam się, że to jest kościół jednoosobowy, a ja jestem członkiem kościoła powszechnego i mnie tego rodzaju homilie nie interesują. A za tę wypowiedź otrzymała trójkowe srebrne usta. Profesor Gilowska została pochowana na cmentarzu komunalnym w Świdniku. Pięć lat temu odszedł piosenkarz Krzysztof Krawczyk. Nagrywał muzykę, w której nie przejmował się ograniczeniami gatunkowymi, a wiele zaśpiewanych przez niego piosenek stało się przebojami. Przemierzyłem cały świat, od Las Vegas Krym Zgrałem tysiąc kart, które lubią dym. Skasowałem kilka bryk. Żałuję dziś. Ten utwór będący swoistą biografią Krzysztofa Krawczyka napisał Maciej Maleńczuk, a muzykę skomponował lider zespołu Wilki Robert Gawliński. Dziś w kościołach chrześcijańskich przypada uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, Tradycją tego dnia jest bogate w religijną symbolikę śniadanie wielkanocne. Dlaczego chrzan i dlaczego go trzeba przerzuć? No, żebyś poczuł, co znaczy gorzkość niewoli, gorzkość grzechu, gorzkość cierpienia. No, a dlaczego po tym chrzanie jajko? No bo od tego... Cierpienia i grzechów przechodzisz do nowego życia. Dlaczego baranek? Dlaczego to mięso, takie kiełbasa? Nie dlatego, żebyś się na kiełbasy, tylko żebyś wiedział, że Jezus umarł. Stał się ofiarą, barankiem ofiarnym. Przybliżał kardynał Grzegorz Ryś. Kalendarium historyczne Wiemy więcej? I właśnie o to chodziło. Z Archiwum Polskiego Radia wybrali dla nas Szczepan Pawłosek i Blanka Pietrzak. A teraz zapraszamy na, na zmianę klimatu. Dziś będzie o jajku. Jajko, król wielkanocnego stołu i pewnie cukrowy baranek by się obraził. A Patryk Michalski sprawdził po jakie jajka i z czym najchętniej sięgają Polacy. Patryk Michalski, dzień dobry i zapraszam na świąteczne wydanie naszej audycji. Mamy Wielkanoc, święto życia. Katolicy świętują zmartwychwstanie i zwycięstwo Jezusa nad śmiercią. Wszyscy natomiast świętujemy czas rodzącego się po zimie nowego życia, a symbolem tego życia w Wielkanoc są jajka. Nie wyobrażamy sobie bez nich świątecznego stołu. Ich spożycie w trakcie Wielkanocy w Polsce należy liczyć w setkach milionów. Przez dietetyków jajko jest uznawane za tak zwane superfood, bo w stosunkowo małej objętości dostarcza nam bardzo dużo cennych mikro- i makroelementów. Coraz częściej zwracamy też uwagę na to, skąd pochodzą jajka i świadomie rezygnujemy z tak zwanych jajek trójek, czyli tych pochodzących z chowu klatkowego rezygnują z nich też sieci handlowe i o tym w naszej audycji Marta Hoppe rozmawiała z Julią Pająk ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Ponad 20 takich znanych sieci sklepów w Polsce powiedziało stop klatkom i duża część z nich wycofała już całkowicie. Te firmy też wycofują jaja ze składu produktów własnych marek, więc to jest naprawdę ogromna zmiana. Już po prostu coraz rzadziej te jajka z trójką, czyli jajka od kur, które no w ciasnych klatkach, w okropnych warunkach, już coraz rzadziej je widzimy w polskich sklepach. Co najmniej 70% jaj sprzedawanych w tych 10 największych sieciach to jaja bezklatkowe, czyli już nie musimy zaglądać, sprawdzając, czy jest tam trójka, dwójka, jedenka czy zero. Teraz w wielu sklepach już nie musimy się o to martwić, bo na pewno nie będzie trójki. Tak, w wielu sklepach już nie, nie trzeba tak tego sprawdzać. Polecam też wejść na stronę biznesbezklatek.pl, gdzie sporządziliśmy taką listę po prostu firm, które wycofały jaja z chowu klatkowego, więc można sobie sprawdzić, czy nasz ulubiony sklep, albo nasz ulubiony producent żywności wycofał jaja słowu klatkowego, bo to nie tylko sklepy, to też jest ważne, że to jest w ogóle taka zmiana na cały też sektor spożywczy, też producenci majonezu, czy słodyczy, jakieś pomrożonki, dania gotowe, też branża gastronomiczna wycofuje jaja słowu klatkowego. Te zmiany już teraz widać bardzo dużo. A to ta druga kwestia, czyli produkty, w których składzie jest jajko, to chyba bardziej skomplikowana rzecz, no bo ta. mamy ulubiony majonez i tam było jajko. Nie wiemy jakie, bo na opakowaniu, na etykiecie nie było napisane. Różne są składniki, między innymi jajko. Raczej nie było informacji, jakie to jajko, czy w związku z tym te sieci handlowe, które wycofały te trójki ze sprzedaży jajek, jako jajka, czyli sam produkt i tych produktów zawierających jajka, też mają sprawdzone, że nie mogą od producenta, który trójek używa do swoich produktów, wstawiać do sklepu, czy producent tych już gotowych dań, czyli przykładowo majonezu, co przed święta w dużych ilościach jest kupowane. Też musiał po prostu zmienić system i, i produkować majonez bez użycia jak z numerem 3. Te deklaracje sieci handlowych, one dotyczą ich własnych produktów, czyli tych marek własnych sklepów, które oni produkują i tam mają nad nimi po prostu pełną odpowiedzialność. Więc jeżeli chodzi o produkty innych marek, znanych majonezów, to tutaj to jest decyzja też właśnie producentów majonezu. Ale tutaj mam bardzo dobrą wiadomość, bo te wszystkie w sumie, można tak powiedzieć, najpopularniejsze majonezy... Te dwa, o które się kłócimy najczęściej przez stole te, te dwa, tak, one są już bez jaj klatkowy, i no, wiele innych, więc tu też się wydarzyła taka zmiana. Ci producenci sami z siebie też wycofali je z chorób klatkowego. Czy w związku z tym ceny jajek są jakieś większe? No bo się mówiło, że skoro trójka pewnie najtańsza produkcja, czyli te jajka najtańsze, czy odczuwamy to w portfelu. Tak właśnie, kolejnym najbardziej przystępnym ekonomicznie produktem są te jajka dwójki, czyli właśnie jajka z chowu ściółkowego. One zastępują te jajka klatkowe, ale też w praktyce widać, że ta różnica między ceną jaj klatkowych a ściółkowych maleje od kilku dobrych lat systematycznie. Jeszcze w 2020 roku to było jakieś 30% na jedno jajko różnicy. W zeszłym roku już to było kilkanaście procent, no i ta różnica się po prostu zmniejsza mocno. I też 30 sieci handlowe mają możliwość nałożenia innych marży na takie produkty. No i ta, w praktyce ta różnica teraz jest taka marginalna, no to, to jest kilka groszy na jajko, a różnica dla kury już jest ogromna, diametralna. To efekt presji społecznej, bo z najnowszego badania Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat z lutego tego roku wynika że dla 7 na 10 Polaków warunki chowu kur są istotnym czynnikiem przy zakupie jaj. Chów klatkowy na pewno nie zapewnia zwierzętom dobrych warunków, o czym ponownie Julia Pająk ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Oczekiwania polskich konsumentów są jasne. Oni nie akceptują chowu klatkowego. Też badania opinii społecznej to wskazują. Oni, a w zasadzie my. Oni, nie, właściwie my, tak. I myślę, że to nie jest kontrowersyjne powiedzieć, że Polacy nie chcą, żeby zwierzętom się żyło źle. No i też ciężko właśnie spojrzeć na kurę w klatce i stwierdzić, że no tak, to są dobre warunki, tak powinna żyć kura, no bo no nie. Kura tam ma mało miejsca, to jest na jedną kurę przypada około kartka A4, taka powierzchnia. No to sobie ciężko jest w ogóle wyobrazić w takich warunkach życia. Mamy taką kartkę tutaj przy, na stole, tak mamy sobie trudno kartkę. właśnie wyobrazić, że stoi na niej kura, to przecież jej nawet kuper wystaje za obrysu tej kartki. No tak, nie ma mowy się swobodnie poruszać, swobodnie obrócić, podskoczyć, to już w ogóle rozprostować skrzydła. No kury w takich warunkach nie mogą w ogóle realizować takich swoich podstawowych potrzeb. Nie mogą też grzebać w ziemi, a kury w naturze większość swojego czasu spędzają właśnie na tym, na aktywnym poszukiwaniu pożywienia i eksploracji tego terenu i właśnie sobie grzebią pazurami, coś tam skubią trawę i takie tam, no w klatce tego się nie da po prostu tym zwierzętom zapewnić. Więc nie da się im chyba tego zabronić, to znaczy nie da się ich tak zaprogramować, żeby one nie miały takiej potrzeby. Nie, nie bo da to jest się taka zmienić potrzeba... ich genów. Nie, nie, nie. To jest potrzeba właśnie taka gatunkowa, która jest po prostu wpisana w, w te kury jako to zwierzę. Też no, kury mają taką silną potrzebę tak zwanych kąpieli piaskowych. To jest właśnie, może kiedyś widzieliśmy jakieś takie kury gdzieś na wsi, które coś takiego robią, że one właśnie tak siadają w tej ziemi i zaczynają się tak trochę tarzać i one w ten sposób sobie piaskiem i tą ziemią czyszczą pióra. No i to jest też taka naturalna potrzeba. W klatce nie mam ją, te kury, dostępu do ściółki, a widać też, praktyka pokazuje, że kury i tak próbują to robić, więc to jest tak silna potrzeba, że one nawet, chociaż nigdy nie miały tej ściółki, to one i tak próbują i chcą po prostu wykonać, no ale jest to działanie, ale jest taka frustracja, bo nie mogą po prostu. Pozostaje mi życzyć smacznego wielkanocnego jajka od szczęśliwych kurek. Jedno jajko na twardo to około 80 kilokalorii, ale tych kalorii podczas wielkanocnego śniadania jest znacznie więcej. Dlatego po nim warto na pewno wstać od stołu i spalić trochę świątecznych kalorii. Zachęcamy na spacer na tak zwane RODOS, czyli rodzinny ogródek działkowy ogrodzony siatką. To miejsca, w które, to miejsca, które wpisały się w krajobraz naszych miast i są takimi ich zielonymi oazami.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 i wydaje mi się, że to ciągle będzie może zdrowiej niż takie kupione w markecie. Mamy też tę frajdę, tak, że wychodujemy... Właśnie, jest ta satysfakcja i tak, tego się nie da kupić. Tego się nie da kupić. Zatem niech wszystko dobrze rośnie, życzę dobrych plonów na działkach, a wszystkim Państwu radosnych świąt wielkanocnych. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Taki mamy klimat. A teraz taka Wielkanoc. Święta Wielkanocne w Stanach Zjednoczonych nie mają tak dużego wymiaru duchowego jak w Polsce. Najbardziej zauważalne są no, na sklepowych półkach, które uginają się od przeróżnych gadżetów związanych z Wielkanocnym Dniem. O amerykańsko-polskiej Wielkiej Nocy za oceanem opowie nam teraz nasz korespondent Jan Pachlowski. Marco Island to malownicza wyspa położona na Florydzie, na której mieszka około 15 tysięcy mieszkańców. Wśród nich jest kilka polskich rodzin i Amerykanie polskiego pochodzenia. Od kilku lat Wielką Sobotę około 50 osób spotyka się w miejscowym kościele na święceniu pokarmów, którego na specjalną prośbę dokonuje wyspiarski ksiądz. God of glory, co roku przychodzimy tutaj o godzinie 12. Zazwyczaj co roku jest ta sama godzina i święcimy nasze pokarm. Na święcenie przychodzą całe rodziny. Nie brakuje najmłodszych. Wysoły świąt dla rodaków w Polsce. Edward Dyjak od ponad dwóch dekad w Stanach Zjednoczonych sprzedaje polskie rzemiosło artystyczne. Handluje nim zarówno na przeróżnych festiwalach na wschodnim wybrzeżu USA. Posiada także swój sklep w Górach Kackich w stanie Nowy Jork. Jak podkreślam, Amerykanie wręcz uwielbiają polskie rzemiosło artystyczne, które pochodzi właśnie z naszego kraju i związane jest z okresem wielkanocnym. Jestem zaskoczony, że nawet trzecie, czwarte pokolenie Amerykanów polskiego pochodzenia kupuje te wyroby i znają się dobrze na tym. Mają, są tworzone kluby ludzi, którzy malują pisanki i są naprawdę wysokiej jakości, ale jednak cały czas chcą mieć z Polski rzeczy, To nie są może aż tak fajnie zrobione, ale dla nich to jest jednak rzecz z Polski. Polski. To mi daje satysfakcję, że mogę być takim łącznikiem między Polską a tutejszą Polonią. Pani Ania i Andrzej Wielkanoc tradycyjnie spędzają na Florydzie. Z Kanady na południe Stanów Zjednoczonych uciekają przed zimnem. My jesteśmy gościnnie tutaj z Kanady. Przyjeżdżamy od 20 lat z Montrealu. Ulubiona destynacja Polaków w Kanadzie. Tam jest zimno, zima jeszcze. Jak wyjeżdżaliśmy, jeszcze w ogrodzie u nas leżał śnieg. Trochę te święta się różnią tutaj niż te, które spędzamy w Kanadzie. Nie jest Polonii. W Montrealu mamy kilka polskich kościołów, więc jest święcenie jajek. My nawet organizujemy w Montrealu malowanie jajek. Co w tym wyjątkowym okresie najlepiej sprzedaje się w polskich sklepach w USA? Mówi właścicielka jednego z nich, Elżbieta Popielarz. Mamy nie tylko Polaków, ale mamy tutaj Macedończyków, Rumunów, dużo Amerykanów. I w sumie jedzą to samo co my. Białą kiełbasę, szynkę, a wędzoną kiełbasę, baranki, makowce, mazurki. Także mamy Amerykanów takich, którzy z Polską nie mieli nic do czynienia. A lubią nasze Pierogi, Pani Grażyna swoim wnukom, które przyjechały z Polski pokazała główną amerykańską, oczywiście dziecięcą wielkanocną tradycję. To zabawa szukania jajek. Byliśmy z dziećmi, które przyjechały z Polski, moją rodziną, na szukaniu jajek. Jest to takie amerykańskie super tradycja, gdzie wszystkie dzieci z miasta przychodzą w jedno miejsce i jest wielki festyw. Bardzo fajny. Bardzo, to mi się bardzo podoba, bo jest to nowe dla mnie i cudowne. W USA Wielkanoc trwa tylko jeden dzień. W poniedziałek wszyscy udają się już do pracy. Jan Pachlowski.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 W najbliższym zbliżeniu. O podróżach w głąb opowiedzą pisarz i malarz Henryk Waniek i fotograf i reporter Rafał Grącki. Jakub Kukla do usłyszenia już dziś po godzinie 22 i przez cały tydzień na podcasty polskieradio.pl Autopromocja Niedziela wielkanocna i po szóstej wielkanocna procesja. Pamiętam, że z dzieciństwa biją dzwony, a my z chlorkiem, kapiszonami i korkowce w rękach albo w kieszeniach i huki, wystrzały marzyliśmy o tym cały rok. I pamiętam jeszcze taki wiersz, wierszyk poświęcony właściwie dla Kornela Makuszyńskiego od Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Zebrały się wróble na drzewie Czeredą rozświergotaną Które wędrują po niebie Zebrały się wróble rano Ćwierknął wróbel do wróbla Kolego, na sercu mi jakoś tak dziś lekko Ćwierknął drugi A ja się nie dziwię Wielkanoc, kolego, wielkanoc Poczekajcie, co będzie dalej Zaraz trzeci dowiedział się o tem. Potem czwarty Lśniący wspaniale swoim dzióbkiem Od słońca złotym Potem piątej, szóstej, i ten ósme z ogonkiem brudnym i tańczyły cienie poranne pod tym wielkanocnym świergotem. Ale y, nie myślę, że koniec tutaj. Jeszcze strofy moje falują i się stają jak jedna nuta drzewo od ptasiego Alleluja. Y, polskie drzewo rosnące w słońce, rosnące w słońce, święte drzewo rozkwitające. Ptakami obwieszone jak dzwonkami, Alleluja, bracia, aleluja bracia kochani. Nocny co wracał z latarką, zdmuchnął płomyk, pod tym drzewem stanął, że ziemieszek z rozciętą wargą uczuł nagle trwogę niesłychaną. Potem słodycz jakby w sercu zasuwa, odsuwa się, jakby fruwał, i łzy mu się puściły do oczu. Wielkanoc, wielkanoc, wielkanoc. No i babki zaczęły się budzić na wielkanocnych obrusach. Ludzie szli z kwiatem do ludzi jak do poetów muza. I to drzewo, które opisałem, zasłużyło na wielką chwałę, bo tylko pod takimi wróblami grał obłok purpurowy od szaty w niebo wstępującego Chrystusa to dla Kornela Makuszyńskiego, od Konstantego i defonsa Gałczyńskiego, no ale przede wszystkim dla nas. Jeszcze raz, niech niewyobrażalne stanie się wyobrażalnym. Teraz będzie o klinice Budzik. Klinika Budzik pod patronatem Fundacji Akogo pomaga pacjentom w śpiączce, którzy trafiają do niej po urazach neurologicznych. Tam mogą liczyć na hospitalizację, leczenie i rehabilitację. W klinice medycy podejmują się także pionierskich zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych. O wsparciu pacjentów, którzy zmagają się z zaburzeniami świadomości i ich rodzin z doktorem Łukaszem Grabarczykiem, neurochirurgiem, dyrektorem Warszawskiej Kliniki Budzik dla Dorosłych rozmawiała Maria Furdyna. Panie doktorze, to chciałabym porozmawiać e, o tym, czym jest wybudzenie ze śpiączki. E, przypomnijmy, no bo klinika wasza, klinika Budzik dla dorosłych, e, otworzyliście ją prawie ponad trzy lata temu. Na początku była klinika Budzik dla dzieci uruchomiona w 2013 roku. Czy praca z osobami w śpiączce? dorosłymi i dziećmi. Czym się różni? Skąd w ogóle był taki pomysł, żeby zbudować klinikę dla dorosłych? Znaczy pomysł to był, no wiadomo, to była wizja Pani Ewy i Fundacji Akogo, która zabiegała od lat, żeby utworzyć cały taki ruch leczenia pacjentów w śpiączce. No i można powiedzieć, że dzięki temu staliśmy się, wydaje się można powiedzieć, liderami, czyli to są takie pierwsze typu ośrodki albo pierwsze takie systemowe leczenie w ogóle pacjentów w śpiączce na świecie. Takich ośrodków na świecie jest bardzo niewiele, a ten ruch powstał. No i no pierwsza powstała, powstała klinika dla dzieci, No a w tej chwili powstała druga, ponieważ pierwsza klinika też jakby przy współpracy Fundacji Jakogo powstała w Olsztynie w 2016 roku. W tej chwili została utworzona ta nowa klinika przy Szpitalu Brudnowskim. Ona jest dla dorosłych. A leczenie, no to można powiedzieć, to jest zupełnie coś innego. To tak jak pediatria i interna, to tak samo tutaj leczenie śpiączki u dzieci i u dorosłych to są bardzo często to jest zupełnie jakby e, inna dziedzina to są inne choroby, inne przyczyny e, inna plastyczność mózgu. E, wiadomo, u dzieci tych, te, te choroby są zdecydowanie inne nie jest no. E, Takich na przykład chorób jak zawołów serca, cukrzyc, czy e, obciążeń. E, ale to nie znaczy, że jest łatwiej u dzieci. To po prostu są zupełnie dwie różne dziedziny leczenia. Proszę powiedzieć, ym, osoby, które zapadają w śpiączkę, czy ym, jaka jest przyczyna? Czy w większości jest to efekt wypadku, urazu, czy może właśnie tych z tych przyczyn nieurazowych, czy nie da się w ogóle tego jakoś sklasyfikować? Bardzo dużo jest tych przyczyn, a tutaj jak się, odkąd się zajmujemy w ogóle leczeniem śpiączki, to dopiero teraz widzimy, że to jest taka trochę zupełnie heterogenna grupa chorych, zupełnie inna niż we wszystkich innych działkach medycyny. Tutaj u dorosłych mamy nie tylko wypadki, wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości, ale trzeba też pamiętać o tym, że to są właśnie pacjenci, którzy rokują z wszystkich pacjentów można powiedzieć z utrwalonymi zaburzeniami świadomości, rokują lepiej. Ale mamy też dużą grupę pacjentów, którzy są po udarach, którzy są po zawałach serca, po niewyjaśnionych na przykład zatrzymaniach krążenia. Mm -hmm. e, często to są młodzi ludzie, sportowcy, którzy... No pamiętam taką historię, nawet niedawno e, mieliśmy takiego pacjenta, który był no, no nie tyle, że zawodowym, ale był już spo, sportowcem, który zakończył swoją karierę, ale biegał bardzo długie dystanse i jego zegarek, bo często jest taka moda na takie zegarki, zaczął podpowiadać, że jest coraz bardziej zmęczony, w wyniku czego któregoś dnia doszło do zatrzymania krążenia, niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego i pacjent miał wtedy, wpadł w śpiączkę, a później w te utrwalone zaburzenia świadomości. Także grupa chorych jest e, różna. Mamy coraz większą grupę osób, która jest tak zwanymi chorobami metabolicznymi, czyli pewnymi takimi nie tylko cukrzyca, ale też jakieś zaburzenia hormonalne się dzieją. Mamy pacjentów, którzy są zatruci, no i mamy też sporą grupę osób zapytań u osób, które są po próbach samobójczych. Panie doktorze, proszę powiedzieć, jeżeli to się uda w ogóle wytłumaczyć, bo jak patrzyłam na waszą stronę, no to jest cały zespół lekarzy, ekspertów, którzy no, opiekują się osobami w śpiączce, na czym polega wasza praca? Jak to wygląda? Czy to się da opisać dla no, osób, które, które nie są związane z medycyną, żeby to wytłumaczyć? To... Trudno to opisać. To przede wszystkim, bo tutaj wspomniano, wspomniano o lekarzach, e, ekspertach, ale tak naprawdę największymi ekspertami są te osoby, które są najbliżej tych pacjentów, czyli fizjoterapeuci, pielęgniarki. Tak. To jest klucz naszego zespołu. Oczywiście lekarze nasi e, prowadzą badania, ponieważ leczenie śpiączki, jak kiedyś mawiano, że to jest cud, akurat tego dnia, dzisiejszego dnia, to, to akurat bardzo często jest on przywoływany jako stanie, ale to my staramy się doprowadzić do tego, żeby poznać e, zaburzenia świadomości na tyle dobrze, że dlatego mamy właśnie lekarzy, ale to nie tylko lekarze, to są też naukowcy, fizycy, psychologowie, to są logopedzi, którzy pracują też pod kątem badawczym, żeby zbadać, żeby zobaczyć, gdzie jest ta świadomość, jak ją roznieść, jak ją przywrócić, czy jesteśmy w stanie rozróżnić pacjenta, który, no, można powiedzieć, ma w sobie tą świadomość, a pacjenta, który nie ma świadomości, mimo tak, tego, że to jest bardzo trudne, ponieważ ci pacjenci wyglądają e, bardzo podobnie. No, Te leczenie jest bardzo indywidualne u każdego z tych pacjentów, e, Także, ponieważ, no, tak jak wspomnieliśmy, to są pacjenci po urazach, to są pacjenci po udarach, po zawałach z zatrzymaniem krążenia, cały czas szukamy, szukamy do tego, żeby się dopasować do każdego z tych naszych pacjentów, yy, tak żeby udało się te efekty uzyskać jak najlepsze. No i coraz bardziej się udaje, coraz więcej wiemy na ten temat i, i no z tego powodu jesteśmy bardzo szczęśliwi. Ile osób udało się wybudzić do tej pory? To jest najtrudniejsze pytanie, bo ja przestałem... <śmiech> przestałem... Przestał pan doktor liczyć, rozumiem, tak? Przestałem liczyć. Jako lekarz to zwykle jest tak, że lekarz nie liczy liczby pacjentów, tak samo nie liczy liczby operacji jako neurofiurg. Mm. Wiem, że na pewno Fundacja wie. W tym roku, nawet w ogóle w zeszłym, w zeszłym tygodniu mieliśmy trójkę pacjentów, którzy opuścili klinikę e, świadomi, na własnych nogach. W zeszłym tygodniu też jedna z osób opuściła klinikę, dlatego będziemy mieli teraz taki ruch dużo przyjęci, dużo... Dużo e, wybudzeń. E, przyznam się, że musiałbym sprawdzić, bo tak e, ostatnio przestaliśmy to liczyć, ale na szczęście w tym roku, ten rok jest dla nas bardzo łaskawy, e, że mieliśmy bardzo e, dużo pacjentów, no, bardzo dużo, no, pamiętajmy, że mamy 20 łóżek, to nie tak. jest... Jakby duża liczba e, chorych to są pacjenci, którzy wymagają bardzo takiej intensywnej opieki, ponieważ to są pacjenci bezpośrednio często po oddziałach intensywnej terapii. To jest niby ośrodek rehabilitacyjny, rehabilitacji śpiączki, ale to są pacjenci często w ciężkich stanach. Także wyzwanie jest bardzo duże, jeśli chodzi o leczenie i opiekę tych pacjentów. I Dlatego najbardziej bardziej się cieszymy, że tak dużo nam w tym roku pacjentów wróciło do, do siebie. I rozumiem, że też każdy mm, przypadek jest indywidualny. Nie da się określić, jaki jest ten proces wychodzenia ze śpiączki. Tak, zdecydowanie każdy jest inny. No, my czasami jesteśmy zaskoczeni tym, że na przykład e, w jaki sposób się pacjenci budzą, bo to każdy by chciał, żebyśmy tak ocenili, jak co zadziałało. My czasami nie wiemy, ale najważniejsze jest to, żeby, żeby taki pacjent cały czas miał tę stymulację. Przez ten pierwszy rok po urazie. Mówimy o urazie, ale to są różnego rodzaju urazy, e, ośrodkowego układu nerwowego. Najważniejsze jest, żeby takiego pacjenta nie zaniedbać, bo to są najczęściej pacjenci w stanie minimalnej świadomości. My się z nimi nie możemy kontaktować, ale oni w rzeczywistości tą świadomość mają. Oni czują, mhm. mogą nas słyszeć, czują głód, czują ból, dlatego też trzeba być ostrożny w tym, co się mówi, ponieważ często jest tak, że my odczłowieczamy, to znaczy nie w klinice, ale poza jakby kliniką odczłowieczamy tego typu osoby, co jest yy, bardzo często bolesne dla nich. No my tu skupiamy się na tym, że rozumiemy to, że jest ten stan minimalnej świadomości, gdzie ci pacjenci w rzeczywistości tą świadomość mają. No i chodzi o to, żeby ją rozniecić, a najważniejsze, żeby nie zaniedbać, żeby oni właśnie mieli tą intensywną rehabilitację, intensywną stymulację różnego rodzaju, terapię zajęciową, terapię... Z logopedami, zoptymalizować tą terapię, jakby neurologiczną, i diagnostykę neurologiczną, po to, żeby służyć naszym pacjentom jak najlepiej. No czy, i można czy można powiedzieć, że. Hmm, czy można to podzielić na takie dwa procesy dochodzenia do zdrowia, że pierwszy proces to jest właśnie wybudzenie pacjenta ze śpiączki, a później jest cały proces rehabilitacji, bo mnie zastanawia to, hmm, co się dzieje tuż po wy wybudzeniu. Znaczy, pierwszy etap to w ogóle my musimy pacjentów bardzo często ustabilizować, bo to mm -hmm. są pacjenci, którzy mają często duże niewydolności narządowe, zakażenia, często doleczane są pewne urazy złamania, bo to są pacjenci w ciężkim stanie. I to zwykle jest tak, że to zajmuje nam około miesiąca, dwóch miesięcy, kiedy zanim my damy radę takiego pacjenta, po, poza rehabilitacją przyłóżkową jakby wyprowadzić na salę ogólną i już prowadzić te zajęcia takie e, sensu stricte. Potem, potem mamy te terapie różnego rodzaju zajęciowe, no i szukamy sposobu dotarcia do tego pacjenta albo stymulowania w jaki sposób tak żeby w jakiś sposób do niego dotrzeć no ale potem jak on się wybudza to już mamy dosyć mało czasu ponieważ mamy około miesiąca do tego żeby można powiedzieć tą świadomość już rozniecić ponieważ program zakłada że po wybudzeniu pacjent może być w klinice jeszcze tylko miesiąc mhm. e... no a te wybudzenia są bardzo różne czasami jest tak że rodziny zaczynają nam mówić że już się pacjent budzi albo coś się dzieje albo często jest tak bo ponieważ Trzeba pamiętać o tym, że rodziny, jesteśmy jedną z niewielu klinik w Polsce, gdzie rodziny mieszkają ze swoimi pacjentami. Mogą nam pomagać, mogą się opiekować. E, tymi osobami tworzy się taka jakby rodzina. E, też pieką ciasta, gotują razem. Czyli te osoby z rodzin mogą e, wspólnie ten e, czas spędzić i wspierać się nawzajem. Ponieważ bardzo często zapominamy, a teraz chcemy się też troszkę tym zająć, też nie tylko naukowo, ale może medycznie, ale trochę nie było do tego przestrzeni na razie, że musimy pamiętać o tym, że u pacjenta zaburzeń świadomości my się skupiamy na pacjencie, ale tam bardzo często choruje cała rodzina, ponieważ wypada jeden z członków rodziny i ta rodzina staje się bardzo dysfunkcyjna. Ktoś się poświęca, żeby się opiekować tą osobą. Ona nie pracuje. Często jest tak, że dzieci przez to jakby sobie nie radzą. Ludzie, ludzie popadają w depresję, no bo to są trudne warunki. Także tutaj też będziemy próbowali się w tym roku jakoś tym problemem można powiedzieć, nowym medycznym zająć, żeby tutaj systemowo leczyć piątkę, ale myślę, że to... To jest, to panie 50%. doktorze, bardzo ciekawy wątek, który m, pan poruszył, bo m, mogę sobie tylko wyobrazić, że jest to praca, która, której na pewno towarzyszy bardzo wiele emocji, właśnie rodzin, bliskich, pacjentów. Wyobrażam sobie z jednej strony łzy szczęścia rodziny na widok wybudzonego syna, córki, żony czy męża. Z drugiej strony też to oczekiwanie na to, na to, wybu na, na to wybudzenie. Czy te emocje udzielają się też wam lekarzom? Zdecydowanie tak. Praca, praca w budziku, jest bardzo trudna pod tym względem, że wszystko się dzieje u nas powoli. My też jesteśmy jako lekarze jesteśmy trochę niecierpliwi, bo chcielibyśmy, żeby pacjent jak najszybciej odzyskał świadomość, stał na nogi i poszedł. Ale niestety tutaj ta praca trwa. Ona trwa. Pacjenci są u nas często do roku. No i czasami bywa frustrująca, bo pomimo, pomimo tego, że na przykład bardzo wydaje nam się, że, że się uda, czasami się nie udaje. To jest jednak bardzo trudna dziedzina, ale trzeba pamiętać o tym, że my zajmujemy się pacjentami, którym bardzo często do tej pory świat medycyny mówił, że to już nie ma sensu, że po prostu nie warto, a tu się okazuje, że jednak warto. Jak, oparuje, jak jesteśmy w stanie pomóc chociaż jednej osobie, to jest... E, wielki dla nas e, sukces, wielka radość, a udaje się coraz częściej. I coraz więcej na ten temat wiemy, co daje nam niebywaus. No to właśnie o to też zapytam, bo e, wspomniał e, doktor o tym, co mówi rodzina na przykład e, o wybudzeniu. Czy to jest cud, czy to jest działanie lekarzy? Co częściej słyszycie e, od rodzin? No bo z jednej strony trafiają do was pacjenci i rodzina wcześniej usłyszała, że no nie ma już na to szans, nie ma na to nadziei, a a wy te nadzieje dajecie. Jaki jest to odbiór? No, rodziny cały czas są z nami, także tak. e, widzą, że ten proces trwa i odbiór jest e, bardzo dobry. Oczywiście e, w budziku są różne emocje. Ci pacjenci są przy tych swoich podopiecznych e, cały rok i często jest tak, że u jednego pacjenta postępy idą szybciej. U drugiego pacjenta idą wolniej, dlatego tak. pojawiają się zazdrości, pojawiają się pewne drobne konflikty, jak to. No niecierpliwość, e, załamanie, niecier... wszystko. Dokładnie, ale jednak, ale jednak cały budzik zawsze świętują, świętujemy te wbudzenia. To oczywiście wewnętrznie, bo, to, bo to, e, to jest najważniejsze. Teraz właśnie ten zeszły tydzień przedświąteczny, e, no mieliśmy bardzo dużą satysfakcji, bo sporo pacjentów wyszło zupełnie. Mówiąc. I co było ciekawe, Kasia wychodząc w zeszłym tygodniu, to jest pacjentka, która zupełnie świadoma wychodziła do domu, no bała się wyjść, powiedziała, że ona będzie tęskniła, i ona nie chce wychodzić. To dla nas chyba największa ta satysfakcja, że jednak czuli się u nas dobrze. Czy są takie przypadki, że ktoś był w śpiączce i wychodzi z tego stanu bez żadnego uszczerbku na zdrowiu? Czy to jest w ogóle możliwe? Tak, to wszystko zależy od stopnia uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Mm. To wszystko zależy od tego, jakie duże straty mamy w wyniku urazu i do czego doszło. E, w tym roku e, mieliśmy kilkoro takich pacjentów. Akurat to byli pacjenci po wypadkach komunikacyjnych, gdzie rzeczywiście ci pacjenci mieli tak zwane rozlane uszkodzenia aksonalne. E, to jest taki zespół, można powiedzieć, takich roz, rozlanych uszkodzeń w mózgu, które powodują ciężkie zaburzenia świadomości. E, i udało się rzeczywiście osiągnąć bardzo dobre efekty. Do tego stopnia, że jeden chłopiec po wypadku komunikacyjnym nawet dzień przed opuszczeniem kliniki grał u nas na gitarze, chodził i wspierał innych pacjentów. Także tak, rzeczywiście. Tylko że ci pacjenci, oczywiście to, jest, to są też pacjenci po urazie, po, po takich ciężkich jakby zdarzeniach, więc oni bardzo często wymagają kontynuacji terapii, załóżmy, psychologicznej po to, żeby wejść ze zespołu stresu pourazowego, bo tak. tego typu rzeczy one są i one siedzą w nami w nas latami, ponieważ to są najcięższe urazy, jakie e, przechodzili, ale zdarza się, że wychodzą na własnych nogach. Zdarzą, ale to wszystko zależy od tego, e, jaki jest stopień uszkodzenia e, mózgu. Ile trwało najdłuższe wybudzenie pacjenta? Znaczy, to też. Czy e, doktor nie pamięta, bo może też, Znaczy, pragnę wyjaśnić taką rzecz. Że tak. U nas pacjenci mogą być do roku. Prog program leczenia śpiączki okay. to są pacjenci, którzy są kwalifikowani od 6 tygodni, bo zwykle jest tak, że to jest ku wyjaśnieniu zwykle śpiączka jako taka sama trwa około 6 tygodni, a my właściwie to, to się tak nazywa, ponieważ żeby łatwiej było zrozumieć, yy, czym się zajmujemy, ale mm -hmm. później my leczymy zaburzenia świadomości, tak. które są albo stanami tak zwanego nieodwracalnego zaburzenia świadomości, kiedyś to się bardzo brzydko nazywało stanami wegetatywnymi, albo najczęściej to są pacjenci, którzy są u nas w stanie minimalnej świadomości, czyli to jest jakby zejście śpiączki. I pacjenci mają prawo, mają możliwość być Polskim programie leczenia śpiączki, być w klinice do roku. No i zdarzało nam się tak, że rzeczywiście pacjenci wybudzali się tuż przed zakończeniem, gdy my już myśleliśmy, że nam się nie uda. Może słyszeli e... wasze rozmowy, i tak, no nie mamy więcej czasu, pozostaje. <śmieje> się <śmieje> się tak Chcieli <śmieje> nas tak wesprzeć. No tak. Być, może, być może tak było, ale rzeczywiście było tak, że sprawiali nam przed tą przy, przyjemność. Jak już my, już traciliśmy nadzieję i baliśmy się, że już nie damy rady, ale się okazało, że jednak warto zawsze walczyć. E, także udawało się. Także no, wybudzenia, no, trzeba pamiętać o tym, że im dłużej trwa, śpiączka, niestety, rokowanie niestety jest gorsze. Tak, takie filmowe wybudzenia oczywiście czasami się zdarzają po iluś latach, podobno, ale, ale to, są, to są rzadkie sytuacje. My, dlatego pacjentów staramy się albo powinniśmy leczyć jak najszybciej, bo te szanse, to jest tak jak z całym naszym ciałem. Im dłużej leży, im dłużej jest zaniedbane, tym e, trudniej jest przywrócić je do formy, to tak samo w leczeniu śpiączki. My tych pacjentów powinniśmy przyjmować mniej więcej około 6 tygodni po zdarzeniu i tak jest dla nich najlepiej i staramy się jak najintensywniej leczyć, żeby ta śpiączka trwała, czy tamte zaburzenia świadomości trwały jak najkrócej. Im dłużej one trwają, niestety to rokowanie jest niestety gorsze, ale zawsze warto. Panie doktorze, to dwa ostatnie pytania, bo Klinika budzi dla Dorosłych to nie tylko szpital, to stawiacie także na nowoczesne metody leczenia. No, nad czym pracujecie? Jakie plany? No, w tej chwili oczekujemy na wyniki grantu, e, który złożyliśmy do grantu, ale współpracujemy z super supernaukowcami. E, ja mam taką przyjemność współpracować między innymi na przykład e, z panem profesorem Piotrem Durką. To jest... To jest e, fizyk, kto by pomyślał, że może fizyk pracować w szpitalu, ale to jest fizyk, który no, jest w stanie próbować zaprzę, zaprząc te wszystkie nowoczesne nowinki sztucznej inteligencji, komunikacji i badać to. To jest w ogóle nie, niebywała przyjemność dla mnie pracować e, z kimś takim, ponieważ no, fizycy to są ludzie, którzy patrzą na świat zupełnie inaczej niż, niż my, niż lekarze, niż w ogóle e, ludzie na świecie. Oni są tak precyzyjni, to jest takie... Pouczające. No, pracujemy też z profesorem Markiem Minderem. To jest znany bardzo znawca zaburzeń świadomości, ale to jest psycholog. No i poszukujemy, cały czas poszukujemy. Chcielibyśmy coraz coraz większe metody, tutaj coraz więcej metod ściągać do nas. Zajmujemy się w tej chwili obecnej stymulacją nerwu błędnego. E, takimi długimi e, analizami snu, analizami e, sygnału EEG, troszkę badania rezonansu magnetycznego, funkcjonalnego. Także sprzęgamy, poszukujemy, poszukujemy tej świadomości, no bo cóż, można powiedzieć, jest bardziej interesującego niż nasza, nasza świadomość. My się tak naprawdę bardzo często nie zastanawiamy nad tym, czym ona jest, ponieważ no, a co jest ciekawszego? No rzeczywiście wszystko jest ciekawe na, na świecie, ale jak to jest, że te dwie komórki łączą się, dzielą się, można powiedzieć, plemnik i komórka jajowa się łączą ze sobą, no a potem powstaje pierwsza myśl, pierwsza świadomość, pierwsza reakcja. Jak do tego dochodzi, gdzie to się znajduje, czy ten mózg, to to jest w ogóle pytanie, czy mózg człowieka jest w stanie zrozumieć sam siebie, no to jest największe pytanie dla mnie, no, ale będziemy poszukiwali to jest, można powiedzieć, trochę enigmatycznie może odpowiedziałem, ale to jest nasze, jakby źródło naszych poszukiwań. Mam nadzieję, że się nie zgubimy nigdzie, ale będziemy szukali. Panie doktorze, na koniec, czego e, życzyć Wam na święta Wielkanocne? Jak święta Wielkanocne spędzacie w klinice Budzik? Myślę, że spokoju, są rodziny e, i radości, takiej e, jak się da. Najważniejsze, że nasi pacjenci są ze swoimi rodzinami i są razem, także mogą się wspierać. E, także tego wszystkiego, co innym. A po świętach, znowu w wytrwałości no i tego, żeby wracali do nas nasi podopieczni. I niech się spełni. Z doktorem Łukaszem Grabarczykiem, neurochirurgiem, dyrektorem Kliniki Budzik dla dorosłych w Warszawie rozmawiała Maria Furdyna. Ogłoszenie społeczne. Wejdź na podatki.gov.pl lub NGOPL.